Wszystko co mogło jest jasne i tajemnicze: książki i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, wierzy, i gnioty. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota 29 marca 2025 roku. Słuchacie właśnie 544 nawizanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Maruda z nieskończonych Szymon Szymaś-Cieśliński to ja. Dziś powracamy do uniwersum Sandmana, czy też Zandmana. W 528 nawiedzonym podcaście omówiłem dla Was pierwszy tom Krainy Koszmarów ze scenariuszem Jamesa Tyniona IV. Dziś zaś mam przyjemność opowiedzieć o tomie kolejnym, o tomie drugim bezpośredniej kontynuacji tamtego albumu, czyli o komiksie Kraina Koszmarów Szklany Dom. W oryginale The Sandman Universe, Nightmare Country, The Glass House. Komiks oczywiście wydało wydawnictwo Egmont w Polsce i jest to tytuł przeznaczony dla do dorosłego czytelnika. I jako już to bezpośrednia kontynuacja, to ostrzegam przed pewnymi spoilerami dotyczącymi pierwszego tomu. Jego nie będę omawiał jakoś szczegółowo dzisiaj, no ale kilka rzeczy muszę zdradzić, żeby wyjaśnić co się dzieje w tym tomie drugim. Przypomnijmy, że głównymi bohaterami Krainy Koszmarów byli Korentczyk, oraz studentka ASP lub czegoś podobnego, Madison Flynn. Główna intryga dotyczyła tego, że Madison widywała na jawie uśmiechniętego człowieka, czyli koszmar, widywała na jawie koszmar o wyglądzie ogromnego, otyłego mężczyzny z wężowatym językiem, szerokim uśmiechem i ustami zamiast oczu. I korentczyk, który sam jest koszmarem o szczękach w miejscu gałek ocznych, próbował rozwikłać zagadkę swojego powiedzmy konkurenta, zaś Flynn próbowała po prostu przeżyć, przetrwać, gdyż ktoś postanowił spróbować uciszyć wszystkich mających kontakt z uśmiechniętym człowiekiem. I cały ten pierwszy tom podobał mi się, lektora sprawiła mi trochę frajdy, byłem zaintrygowany, ale i miałem pewne obawy odnośnie przeszłości, gdyż pod koniec albumu po pierwsze nastąpiła Deus Ex Machina, a po drugie okazało się, że gra nie toczy się o życie Flynn czy o losy Korenczyka, tylko o wielką stawkę, a w grę zamieszane są różne potężne byty. No i ja nie jestem jakimś wielkim fanem ogromnej skali zagrożenia, wydarzeń itd. No i tak dalej. No niestety bądź niestety z lekturą drugiego tomu miałem bardzo, bardzo podobnie. przegnąłem przez niego szybko i w ogóle przeczytałem go zaraz po otrzymaniu, co nie zdarza mi się jakoś szczególnie często, ale tutaj otworzyłem, zacząłem kartkować, zacząłem czytać no i po chwili zrobiła się jakaś tam pierwsza w nocy i byłem po lekturze. Dałem się wciągnąć w ten świat, ale... Po odłożeniu albumu z powrotem na półkę ponownie czuję niedosyt i mam obawy odnośnie ewentualnej kontynuacji i w ogóle pewne uwagi odnośnie tego, co ty nią tutaj czyni. Ja myślałem, że całość, czyli to Nightmare Country jako jakaś tam osobna seria, że to się zamknie w dwóch tomach, a tak się nie stało. I ja tutaj podkreślę, że drugi tom absolutnie nie rozwiązuje zagadki uśmiechniętego człowieka, ani też nie domyka wątków pewnego anioła, który się pojawił w tomie pierwszym Tesaliki, czy pracujących dla pożądania Pana Udręki i Pana Ekstaza, a także kilku innych wątków. Ale po kolei. Tym razem śledzimy przede wszystkim losy Maxa Lee, zarządcy funduszu hedgingowego, funduszu inwestycyjnego i pracownika firmy Profet Capital. Mężczyzna zostaje zaproszony przez swojego szefa do demonicznego klubu, który spełnia wszystkie marzenia. I tam poznaje pewną, nie do końca martwą, ale też na pewno nieżywą kobietę. No i jako iż jego firma planuje przygotowywać film o życiu znanej nam z pierwszego tomu Madison Flynn, no to na tym przygody Maxa Lee się nie kończą. Na jego drodze staną pewnego dnia Koryntczyk oraz nieśmiertelna czarownica Tesalia. Drogi wszystkich tych trzech postaci się przetną. A co z tego wyniknie, kto pociąga za sznurki w Profet Capital, czy zawarty w pierwszym tomie komiksu za pośrednictwem snus nieskończonych układ między Koręczczykiem a Flynn przetrwa? Odpowiedzi na te i inne pytania być może poznacie w trakcie lektury. Celowo ironizuję troszkę, z tym być może, gdyż tak naprawdę tom ten nie odpowiada na wiele pytań. On wprowadza nowe wątki, prowadzi je od jednego punktu do innego, ale niekoniecznie oferuje nam jakieś takie typowe domknięcie, dlatego absolutnie nie warto się nastawiać przed lekturą na epicki finał wszystkich wątków, a jedynie na rozgrywkową przejażdżkę, taką komiksową kolejką górską. I ta metafora bardzo mi się podoba, no bo jak to wygląda w przypadku rollercoastera? No najczęściej wsiadamy przy kasach, czy tam za kasami, robimy tam ten przejazd, kółko, i wysiadamy dokładnie w tym samym miejscu. Sama przejażdżka jest przyjemna, no ale wracamy do punktu wyjścia. I ja się tak czułem, czytając ten komiks. Eksplorowanie wraz z bohaterami demonicznego przybytku czy dziwnej korporacji sprawia frajdę. Rozmowy o nowym życiu Flynn w nowej postaci nawet bawią, są całkiem zabawne. Kuszenie agentczyka przez pewnego rodzaju istoty demoniczne generuje całkiem silne napięcie. Losy te sali są dość ciekawe. Horror cielesny, którego trochę było w pierwszym tomie, powraca, ale jest go mniej. Zobaczymy jedno ciało pocięte na plasterki, jakieś okaleczenia i zszywanie innego nie do końca żywego, czy nie do końca martwego ciała, nakładanie skalpu twarzy jako maski, to chyba tyle. Jako fan horroru ja doceniam te elementy, ale też nie czułem tutaj w ogóle strachu tak naprawdę. Napięcie, owszem, pojawia się. Takie napięcie przygodowo thrillerowe ale strachu raczej nie uświadczymy. Jeżeli chodzi o stronę graficzną to tutaj będę bardziej kręcił nosem. Okładka pierwszego tomu była właśnie bardzo horrorowa i pasowała w miarę do treści. Okładka drugiego tomu już jest inna, jest taka bardziej, nie wiem, cool. Tak? Widzimy koriącczyka w czarnych okularkach z białym kociakiem w dłoni. Wysuwają się jakby z e, jakiejś materii, z jakichś włosów czy wodorostów. Otaczają ich różne napisy po angielsku. Jest okej, okay, ale pierwsza robiła o wiele, wiele lepsze wrażenie. Co do wyglądu poszczególnych zeszytów ilustracji tak tej strony graficznej, to doceniam w miarę kolorowanie przypominające malowanie akwarelą. Mamy tutaj na ilustracjach różne nasycenie koloru, czasami zupełnie niezwiązane z grą światła i cienia, jakby wręcz przypadkowe. I to nie są do końca moje klimaty, ale tutaj mi to w miarę pasowało, gdyż pasuje to do tej lekko onirycznej rzeczywistości krainy koszmarów. Bo tutaj nawet na jawie tak Dzieją się różne dziwne rzeczy, tutaj ta, ten świat taki bardzo materialny, rzeczywisty, zwyczajny, przecina się z różnymi innymi, więc jakoś mi to w tym kontekście odpowiada. Ale już same ilustracje nie bardzo. Głównym rysownikiem jest Lisandro Esteren i niestety jego rysunki oceniam o wiele gorzej niż w pierwszym tomie. Tam na przykład ten horror cielesny był bardzo wynaturzony, świadomie brzydki, wykośnawiony. Ja to kupowałem jako konwencję. Tutaj zaś wiele rysunków takich zwykłych, chociażby zwykłych ludzi było w moim odczuciu także koślawych i prawdę mówiąc nawet nie wiedziałem, czy to zabieg celowy, czy jakiś wypadek przy pracy. Uderzyło mnie to zaraz po otworzeniu tego albumu oczekiwałbym, że pierwsze kilka stron będą dopieszczone. Tak? W końcu to jest w ogóle sprzedawane jako miniseria. Nie no, to otwarcie powinna jakoś tam czytelnika kupić. A tutaj już na pierwszej stronie widzimy ludzi tańczących w klubie i część ich kończyn jest lekko nienaturalna. Przy czym te postacie nie są jakoś istotne. To jest scena zbiorowa, tłum, spoko. To jest taka przestrzeń klubowa. To jeszcze aż tak się nie rzuca w oczy. Ale już na trzeciej stronie mamy kadr w żabiej perspektywie, Mamy żabę, tak, obiektyw ustawiony powiedzmy na parkiecie i oglądający postacie tańczące przed nim, postacie o słoniowych stopach czy dłoniach, łydkach jak sekwoje. Nie rozumiem specyfikę tego komiksu i rozumiem, że są różne style rysowania, ale to dla mnie wygląda jakby ktoś nie do końca ogarniał właśnie perspektywę. I takie zaburzone proporcje, zbyt potężne czy zbyt drobne kończyny, jakieś kanciaste głowy albo twarze, które zmieniają długość w zależności od kadru, to towarzyszy nam przez prawie cały album. To Nie wygląda tak, że każda jedna postać jest w ten sposób rysowana, ale jest tego naprawdę wiele. Nie zawsze to przeszkadza, ale kilka razy przecierałem oczy ze zdumienia. Na przykład mamy demoniczną burdel mamę jak z kreskówki. Panią sąsiadkę z klatą pudziana i głową, po której musiała przejechać Sprawiedliwość na... 18 kołach, przejechać po niej, a potem jeszcze cofnąć i przejechać po niej drugi raz, bo tak jest zniekształcona. Mamy też pana w windzie, którego głowa to tak naprawdę The Thing, karpentera i zaraz wyskoczy z kołnierzyka. Naprawdę, niektóre postacie są rysowane tak nieforemnie i brzydko, że nie wiedziałem, co się dzieje. Jak Momentami kupuję, że to może być wiecie, świadomy, świadomie stosowany styl, estetyka wybrana. Tak? tak momentami mam wrażenie, że coś było rysowane na odwalsie. Wyszło paskudnie, ale autor machnął na to ręką, jolo, lecimy dalej. No i nie podoba mi się to. Takie ilustracje znajduję w pierwszym, trzecim, czwartym, piątym i szóstym zeszycie na siedem, które tutaj się pojawiły w tym albumie zbiorczym. Drugi zeszyt jest rysowany inaczej. Tutaj autorem jest Patricio del Peche. I on mi się podoba najbardziej, ten zeszyt od strony ilustracji. On nie oferuje do końca takiego efektu akwareli, a to jest o tyle ciekawe, że Del Peche jest kolorystą całego komiksu, a akurat gdy sam rysował jeden zeszyt, no to trochę odpuścił z tym efektem. On momentami wpada w taki cyfrowy, mainstreamowy, rzemieślniczy standard. Coś, co mi się na przykład ze Spider-Manami z Marvela kojarzy, ale mimo w to o wiele bardziej to do mnie przemawia niż ten, ten, ten nie wiem, brzydki pseudoartyzm. W komiksie też ważną rolę odgrywa pewien biały kot, i tutaj on się prezentuje doskonale. Jest naprawdę no, fajnym, ładnym, białym kotem. A w innych zeszytach moim zdaniem wygląda fatalnie. No, momentami jak wyrzuta guma Orbit z trójkątną główką, a Salia, która powraca, w ogóle nie przypomina siebie z pierwszego tomu. No i skoro o niej mowa, to ona dostaje też tutaj swój własny zeszyt, Tesali Special. I on też odróżnia się stylem, bo dostajemy tutaj rysunki Marie Lowet. I one, sama ta kreska byłaby ok, <tłukasz> tylko niestety te rysunki są osadzone w próży. Rysowane tła pojawiają się od Wielkiego Święta, a poza tym dostajemy głównie głowy na jednolitym, pustym tle. Zeszyt zawiera też sporo tekstu i nie chodzi o to, że dymki są pełne tekstu, tylko dostajemy ściany tekstu. Podane chyba cztery razy na osobnych stronach. Na szczęście w różnej formie. To raz jest okno programu na komputerze zapełnione tekstem, raz coś, ale jakaś tablica, na której tam wyryto czy wypalono tekst, raz strona, dwa razy w sumie, strona ozdobnej księgi, coś tam jeszcze. Przy czym poza tym to narracyjnie ten zeszyt jest nudny jak flaki z olejem. Tutaj w ogóle narracja leży i kwiczy, bo to są, jak mówię, głównie głowy na pustym tle. I niestety album domykają, e, znowu, w mojej opinii, dość brzydkie rysunki Estherena, które przykładowo blok o komiksach przyrównał do obrazów Hieronima Boscha. Seriously. Ja nie wiem, co tutaj się wydarzyło. E, jak, e, no w tym momencie to już sobie myślę, paździerz. Nie? Jak ten paździerz porównano, zostawiono z pracami mistrza detali, gdzie właśnie detal jest ważny, a tutaj głowa tej samej postaci na trzech kadrach ma inny kształt, inną długość i tak dalej. No nie, ja nie kupuję jednak tych ilustracji i komiksów tworzonych przez Estherena raczej chętnie kupować nie będę, ale już ignorując stronę graficzną, wracając do fabuły, no to powraca między innymi uśmiechnięty człowiek, swoją drogą też dziwnie rysowany, trochę mam problem i z perspektywą, i skalą obiektów w kadrze, ale tak poza tym to mam problem z tym, że w tym tomie już tak totalnie zwiastowano nam apokalipsę, że zaraz nadejdzie, a potem właśnie pojawia się Deus Ex Machina, znowu jesteśmy w punkcie wyjścia, czyli w tle rozgrywa się wielka intryga, a my w sumie dalej nic nie wiemy, nic nie wiemy. Dosłownie jak po tej przejaźdźce kolejką zaczynamy i kończymy w tym samym punkcie, Przejażdżka była OK, ale czy tylko o Przejażdżkę chodzi, tak? gdy czytamy taką epicką fabułę? która jest wciągająca, ja to przyznaję. Tak? Bohaterowie, nawet jeśli niektórzy są trochę bardziej wkurzający, to są jacyś. Oni wszyscy są jacyś, to też jest spoko. Ten komiks jest bardzo Sandmanowy. Powraca tutaj sporo postaci, elementów z komiksów Gaimana. Pojawiają się też nawiązania do innych serii teraz Sandman Universe. Sam sen jest przedstawiony w taki całkiem fajny, świadomy, ciekawy sposób, a przy tym całościowo Kraina Koszmarów ma swój fajny klimat i jako fan horroru też doceniam tutaj te jego, nawet jeżeli nie wielkie, no to elementy. Ale w ten sposób, jeżeli on to będzie dalej tak pisał, to my możemy ciągnąć tę fabułę przez 15, albo mów i dalej wkwić w tym jednym miejscu. Nawet Tadeus ex machina to nie jest może jakiś ogromny problem. Problem polega na tym, że strukturalnie nie, to jest to samo, co w pierwszym zeszycie, czyli w momencie, gdy wszystko ma eskalować, Pojawia się istota tak potężna, że hocho -ho, palcem i rozwiązuje problemy. Nie? Ja wiem, że ta istota trochę jest do tego stworzona, ale jeżeli tak będzie za każdym razem, w każdym tomie, no to, to naprawdę to, to nikt nie będzie wsiadał do tej kolejki chyba, no bo po co? Ja mam nadzieję, że jednak Tynion wymyślił sobie jakiś finał. Tutaj ten zeszyt szósty namiano czegoś takiego, na miano finału absolutnie nie zasługuje. I moim zdaniem spoko, on może ciągnąć kolejne koszmarów przez więcej tomów, ale fajnie by było, jakby domykał pewne wątki, a kolejny tom po prostu opowiadał nowe historie, a nie przeciągał po prostu coś i sprawiał, że tkwimy w takim limbo fabularnym, bo ja się czuję, że tkwię niestety w takim limbo. I tak jak nie podobało mi się to, co uczyniono z Flynn w pierwszym tomie, chociaż yy, ostatecznie to nie wyszło tak źle, tak teraz mam ogromny problem z tym, jak potraktowano postać Tesali. Tesalicę dano podbudowę i zbudowano ją na bezwzględną, potężną, praktycznie nieśmiertelną postać, która zawsze usuwa każde potencjalne zagrożenie ze swojej drogi, zanim to zdąży realnie zaistnieć. Ma Spider-Sense, Peter Tingle i ten pajęczy zmysł sprawia, że właśnie zawsze jest w stanie zniszczyć to, co mogłoby jej zagrażać. Zresztą ona sama jest panią swojego losu i tak dalej. A potem scenariusz każe mi wierzyć, że dała się podejść jak dziecko i po prostu <śmiech> to, co się tam dzieje, to jest jakiś dramat. I tak samo niekonsekwentnie moim zdaniem napisany jest pewien wątek romansowy, który jest tutaj dość istotny. Mamy gościa, który zakochuje się po uszy w warunkach, w których czerwone flagi mają wielkość góry lodowej i rozmnażają się jak króliki na bezludnej wyspie i to można wytłumaczyć pewnie działaniem diabła, mocy demonicznych, tego typu rzeczy, ale komiks nie eksploruje właśnie tego wytłumaczenia dalej i gdy powiedzmy wątki demoniczne zostają wyeliminowane, no to Okazuje się, że nie, to jest po prostu prawdziwa miłość. Jeszcze typ nie panikuje na widok uśmiechniętego człowieka, no przyzwyczaił się, spoko, nie ma problemu, by gdzieś tam się miziać z kobietą bez oczu o mega okaleczonym ciele, ale gdy kot do niego potem mówi cześć, no to prawie dostaje zawału, bluzga rzuca przedmiotami i po prostu nie wie, co się dzieje. No fajnie tynion. Znaczy okej, okay, no ja rozumiem, że to jest jakoś tam znowu widowiskowe, ale nie kupuję tego. Bawiłem się nieźle, lektura dała mi trochę frajdy, była tą ciekawą, rozgrywkową przejażdżką, ale im dłużej myślę o tej fabule, tym więcej mam wątpliwości, więc ja już nie będę o niej myślał, tylko poczekam na wieści z oceanu na temat ewentualnej kontynuacji i mam nadzieję, że trzeci tom zakończy tak, tę wielką intrygę I jak powstanie czwarty i piąty, no to będą opowiadać już trochę inne opowieści no i mam nadzieję, że nie będzie znowu tej samej struktury, bo jeżeli to już będzie standard to nie wiem, czy sięgnę po czwarty i piąty, jeżeli te powstaną, bo już teraz no, słyszycie, że trochę kręcę na to nosem. No i tą myślą zakończę. Dzięki za wysłuchanie tego podcastu. I tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.